Just shot away. Kwestia jednego strzału. Pozwoliłam sobie zacząć dzisiejszą audycję moją ulubioną piosenką The Rolling Stones Give Me Shelter z płyty Let It Bleed. Czy czegoś Wam ten tytuł nie przypomina? Może nazwę albumu The Beatles Let It Be? I właśnie to będzie tematem dzisiejszej audycji ulicy Rock'n'Roll'a w Radio Pirat. Z tej strony Ewelina Marek witam Was serdecznie w specjalnym dwugodzinnym wydaniu pod tytułem Stonsi kontra Beatlesi. Dziś pojawi się u nas kolejny wspaniały gość, ekspert w dziedzinie muzycznej, który osobiście przeżywał sławę Beatlesów i Stonsów w latach 60. i 70. i ma do powiedzenia wiele niezwykle ciekawych rzeczy na ten temat. Poza tym artysta niezwykle ważny w polskiej muzyce, który ma wielki wkład w jej rozwój. Pan Zbigniew Hołdys. Panie Zbigniewie, który zespół subiektywnie jest Panu bliższy? Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan do wyboru wziąć na Bezludną Wyspę dyskografię Beatlesów lub Stonesów. Jaki zespół Pan by wybrał? I oczywiście pytam od razu, dlaczego? To nie jest proste pytanie, bo yy, bardzo wiele zależy od dnia, w którym taka decyzja przede mną stanęła i czego bym tego dnia pragnął. No to jest trochę tak, gdybym jako muzyk chciał przeżyć niecodzienną przygodę, analizując nagrania, geniusz, talent, pomysłowość i wiele różnych atrybutów stricte muzycznych, to bym wziął Beatles. Gdybym chciał natomiast na bezludnej Wyspie przeżyć rodzaj powrotu do źródeł, do rytmu, do transu afrykańskiego czy indiańskiego, do pewnej dzikości związanej z naturą, a więc nie, a nie analizowałbym, czy zaaranżowane są smyczki ładnie, czy nie, bym się poddał nastrojowi, trochę jak w tańcu wojennym, to wziął rolik stąd. Rozumiem, no, bardzo ładna odpowiedź, nie ukrywam. Czyli nie ma tutaj takiej jednoznaczności, tak? Że to zależy generalnie od takich wie pani, czynników. Wie pani, to Pani, z tym jest problem jak z wieloma innymi dziedzinami sztuki, bo yy, wyobraźmy sobie, że mamy do wyboru, nie wiem, obrazy Picassa i Szagala. No i kogo, co, co wziąć? A wszystko zależy od tego, czego oczekujemy w danych okolicznościach. bo są genialni a jeszcze Salvador Dali do tego dochodzi i Andy Warhol, i, i cała masa różnych innych ludzi. W związku z tym, jeżeli... No i ze mną jest ten problem, że ja jestem wielkim fanem muzyki. To był w ogóle mój początek, że ja, ja po prostu dostawałem dreszczy słysząc czyjąś muzykę, a moje dru, drugie, ja, to jest... polega na tym, że ja jestem muzykiem. I to takim dosyć powiedziałbym... O, Specyficznie obdarowany przez naturę. To znaczy, ja mam zdolność analitycznego prześwietlania jak akwentem jakiegoś nagrania czy jakiegoś dokonania muzycznego. I to są te czynniki, że najpierw się poddaje emocjom, to są wtedy rzeczy nieopisane. Ja nie wiem, dlaczego pokochałem tego czy innego wykonawcę, po prostu coś na mnie zadziałało. A potem mm -hmm. zaczynam słuchać i dosłuchiwać się wartości, które z reguły dla fanów są niedostępne to nie mówię, żeby im sprawić przykrość, ale żeby powiedzieć, że tak jest, no ja słyszę nagranie i nagle mówię, kurde, ta w dziesiątym planie w tamburinu też do no, tego ludzie nie, nie zauważają im się po prostu piosenka podoba a ja zaczynam widzieć waczamy And sun, say, say it's all right. Jak obiektywnie ocenia Pan wpływ tych zespołów na świat muzyki? Okiem eksperta, który zespół Pana zdaniem wywarł większy wpływ na kulturę i innych artystów? No, muszę być chyba tutaj szczery, że bez względu na to, co mi dusza podpowiada, co by byli yy, to, tą bombą atomową. Ja mam jeszcze jedną cechę dla tej rozmowy istotną. Mianowicie, ja jestem w tym wieku, że to się działo na moich oczach. To nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, jakimś tam fanem i coś tam wspominam, albo przeczytałem, albo słyszałem jakieś plotki. Ja po prostu żyłem w Polsce, w kraju, który był odcięty od światowej kultury, bardzo mocno odcięty. To jest dzisiaj trudne do zrozumienia, ale były zgody na publikowanie dwóch, trzech autorów amerykańskich Hemingwaya, powiedzmy tam Faulknera czy, czy kogoś takiego a cała masa innych to były po prostu dzieła zakazane Podobnie było z filmami Filmy takie jak Lot nad Kukułczym Gniazdem czy film taki jak Łowca Jeleni, to były filmy, które były na specjalnych pokazach demonstrowane, a potem nie wchodziły na ekrany przez lata całe więc my żyliśmy w wyalienowanym społeczeństwie, które nie, nie bardzo wiedziało, co się dzieje na świecie i żyło marzeniami. Myśmy uwielbiali, jako mali chłopcy, ja miałem 10 lat mniej więcej, jak się na polskich ekranach pojawił film Rio Bravo, western. Myśmy żyli mitem tego westernu marząc o tym, że Polska może taka by była, czy chcielibyśmy tam być wśród tych konwojów, tych ziemnieczków, żeby jacyś indiany nas ścigali. Myśmy się tak bawili na podwórku, na drabinkach, jedni byli indianami, którzy mm -hmm. byli tam jakimiś kowbojami. I do tego świata nagle przeciekają wiadomości, które są z początku szydercze. To trzeba sobie zdać sprawę, że polskie media nie akceptowały yy, kultury muzycznej, popkultury, roll, jazzu. Jeżeli by ktoś obejrzał kroniki filmowe z lat 60., no to po prostu pokazywano szyderczo chłopaków, którzy mieli kolorowe skarpetki. Film był czarno-biały, ale komentator mówił, że one są kolorowe i że to są pikiniarze, a to już była zniewaga, bo to są po prostu obiboki niebieskie ptaki, nie wiadomo skąd mają pieniądze, chodzą, chlają i tak dalej. Czes, to jest dzika muzyka, nieokiełznana, roll, to są nasi zwiletniarcy, małpy wrzeszczące. To był przekaz oficjalny w kulturze socjalistycznej. Myśmy go nie mogli zweryfikować w żaden sposób, no to. bo to było jedyne, co do nas docierało, ale nasza dusza mówiła nam, przynajmniej ja mówię w swoim imieniu, ale i też mojego środowiska, także to znaczy mojej starszej, nieco siostry, że myśmy tę dzikość kochali. Ona była dla nas naturalna, bo myśmy mieli 10, 12, 13 lat, w ona miała 15, 16, 17 i ten temperament muzyki do nas docierał. I teraz nagle pojawiają się w kilku gazetach polskich zdjęcia w Beatles i opis, że są to dzicy, kudłaci, wrzeszczący ludzie, których teksty są beznadziejne, oni w kółko powtarzają je, je, je. Tam się nic nie dzieje. Dla nas to było kuszące. Mm -hmm. i nie wiedzieliśmy co się za tym kryje ja pamiętam dwa momenty kiedy usłyszałem The Beatles po raz pierwszy i teraz pamiętam oczywiście moment kiedy usłyszałem Rolling Stone po raz pierwszy ja tak dużo mówię, ale myślę, że ten koloryt jest istotny dla tej tak, opinii. tak, oczywiście otóż e jeśli chodzi o The Beatles w Polsce nie było żadnych płyt no, oczywiście zapomnijmy mm -hmm. <laughs> było drugie mm -hmm. internetu Stacje radiowe były dwie i grały muzykę ludową, polską głównie, albo taką, którą byśmy dzisiaj nazwali chodnikową. Więc nie, nie, nie istniała ta muzyka, de facto, publicznie w żaden dostępny sposób, z jednym wyjątkiem. Istniały całkiem legalnie rzeczy, które byśmy dzisiaj nazwali pirackie, mianowicie wytwórnie płyt pocztówkowych. Polegało to na tym, że w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej oraz w pawilonach też na ulicy Marszałkowskiej, były takie punkty, gdzie sprzedawano widokówki, normalne kartki pocztowe, które człowiek nakładał na specjalną maszynę, polewane to było folią albo oklejane w taką specjalną przezroczystą folią, tak że widokówkę było widać cały czas przez to i na tym rylcem specjalnym maszyna ryła tak jak na płycie winylowej rowki z piosenką, którą on odtwarzał z magnetofonu i w ten sposób produkował sztuka po sztuce, jedną widokówkę za drugą. I na tych płytach on zawierał piosenki, które właśnie były niedostępne. Co ciekawe, często nagrywał je z amerykańskich czy angielskich stacji radiowych, gdzie te fale czasami burczały, zanikały, ale to nikomu nie przeszkadzało. On w takiej wersji to nagrywał. Ja tam poszedłem wiedząc, że istnieją The i zadałem pytanie, czy ma jakieś nagranie do biznes. No powiedział, że oczywiście. I mi pocztówkę sprzedał za 7 złotych, to dziś nie pamiętam, to było całkiem sporo pieniędzy. Mhm. Oraz ja z tą pocztówką przyszedłem do domu, mając adapter, czyli gramofon. Dziś byśmy powiedzieli, że tandetny, aczkolwiek piękne z wyglądu, taki sznyt 50. lat, kadilakowy lekko. Ja to nałożyłem i usłyszałem piosenkę, która de facto nie była in The Beatles, bo to był ten Tony Sheridan and The Beatles. Oni to nagrali przed wielką sławą w Niemczech. To była piosenka My Bonnie. Słynna taka dziecięca piosenka My Bonnie. Over mm -hmm. I, e, my I ja byłem zaskoczony, ponieważ ta piosenka zaczynała się bardzo łagodnie, a potem dostawała bitu mocnego, takiego, którego w muzyce myśmy nie znali. I było to porywające. I potem, słuchając audycji radiowej Lucjana Kydryńskiego, Lucjan Kydryński to był tata Marcina, mm -hmm. był bardzo znaczącym w Polsce popularyzatorem muzyki, konferencjerem festiwalu w Opolu, czy w Stopocie, to bardzo taka, w ogóle rodzina była Kydryńskich niezwykle muzycznie zorientowana mojego brat tego to temu specjalista z kolei od muzyki klasycznej no i, i teraz on prowadził audycję Piosenek. w każdą sobotę o godzinie 19.15 to jest 60 lat temu ja to pamiętam on puszczał tam nagrania, które nie były najsławniejsze dla takiego pokolenia jak moje, ale też nie były prezentowane przez inne audycje radiowe. To była jedyna audycja, która dawała taką muzykę, gdzie można było usłyszeć jedi, piafi, i Mireille Mathieu, ale też Mirve i innych, inne piosenkarki no z gatunku powiedzmy pop, kultury, ale no, nie rock'n'rollowe na pewno. I któregoś dnia słuchając tej audycji, ja słuchałem po prostu z pasji mojej do muzyki mm -hmm. jako dziecko. A on powiedział, że kilka dni temu w Paryskiej Olimpii, w Klubie Paryskiej Olimpii, wystąpił zespół Rubików we wrzasku widowni i puszczę wam nagranie, bo on był zaprzyjaźniony jako Lucjan Kydryński z właścicielem tego klubu, tej właściwie takiego, no w Paryżu miejsca tej Olimpii i od niego dostał nagranie. I ja usłyszałem Mhm. Mm i po prostu spadłem z krzesła. Znaczy z łóżka wtedy. Z, z czono, bo to było wieczorem, ja sobie leżałem z duchem przy radiu. I pamiętam nawet moment, który mnie uwiódł, bo tam nie dość, że śpiewali na głosy, to jeszcze była zagrywka gitarowa, która po prostu do dziś mi nie daje spokoju, bo jest niezwykle pomysłowa. No i to już jest sygnał, że ten zespół był genialny sam sobie. Ale ja usłyszałem te nagrania i dla mnie się stało jasne, że, że dzieje się trzęsienie ziemi. To po coś, coś we made a recording with him called my Bonnie which got to number five in the German hip parade but <laughs> it never it didn't do a thing over here My bonnie trzyma człowiek nagrania The Rolling Stones. Bo o Rolling Stones gazeta naprzeła i napisała, że to są zwyrodnialcy, którzy chodzą utytłani w błocie, brudni, nieumyci, dzicy, y, klą y, i w ogóle są źli. Bo no to musiałem to mieć natychmiast. <głosy> po takiej rekomendacji. I wtedy trafiłem na pierwsze nagranie, które było ich wersją wielkiego bluesa amerykańskiego Can I Get A Witness. I, I usłyszałem to nagranie i do dziś pamiętam, tam jest takie zagranie na gitarze basowej, które mnie uwiodło, to puszczałem tę płytę w tym miejscu celując gramofonem w te chyba ze 100 razy jednego dnia, żeby to tą zagrywkę, bo tam na basie człowiek zrobił takie jakieś takie, taką lawinę, kaskadę. harmonicznie, estetycznie nieokiełznany, tak, ten krzyk dzikości mm -hmm. to byli The Beatles, a drugi prymitywny, prosty, ale tak emocjonalnie nasycony rytmem, jakimś takim tembrem właśnie, co ja nazywam wojennym tańcem afrykańskim czy indiańskim, że to mnie po prostu, to działało na moje bebechy, to działało na mnie emocjonalnie. Ja po prostu skakałem głową o ścianę i tak dalej. Więc jeżeli spojrzymy na to w tym kontekście, to zobaczymy, że w świecie spokojnym, tak jakby się w świecie um, mnichów buddyjskich pojawił mm. e, szalony Bruce Lee i zaczął demolować wszystko. Albo coś, coś w tym stylu, że do ułożonego świata wtargnęła lawa z wulkanu. I to jest. I od tej pory obydwa te zespoły dyktowały Właściwie zachowania, jak się potem okazało, zachowania całego pokolenia na całej kuli ziemskiej. To znaczy, ubierali się w specjalny sposób, Beatles ubierali się w jeden sposób niezwykle elegancki Rolling Stones, prowadzili w odpowiedzi ciuchy bardziej odjazdowe, zaczęli nosić korale, damskie buty, to w tym sensie, że one nie były szpilkami, mm -hmm. ale były jakimiś mokasynami na podwyższonym nieco, w Pasie, z klamerkami tego mężczyźni nie nosili. No trochę. Ludwik XVI może to nosił. I nosili stąd o wiele dłuższe włosy. Beatles zaczęli zapuszczać wąsy i brodę. to Cały świat zaczął zapuszczać wąsy i brodę. Dzisiejsi drwale nie zdają sobie z tego sprawy, że o McCartney był dawno, dawno, dawno temu. A następnie, no już jako rewolucjonist, Beatles rzeczywiście to się zbiegło w czasie rozwoju telewizji. Bo do tego momentu trzeba było czekać na jakiekolwiek obrazki bardzo długo. Jak mówię, nie było internetu, w związku z tym wszystko i nie było telewizji globalnej. W związku z tym obrazki z ich ekscesów, koncertów docierały dopiero jak ktoś to sfilmował kamerą na taśmie. Super 8 czy 8 mm czy 16, jeszcze jak miał szczęście i dograł do tego dźwięk, bo miał lepszy sprzęt, też było bosko, musiał to wywołać, to puszczano w amerykańskiej telewizji, czy gdzieś, i ktoś jakimś cudem kiedyś przedstawił to na ekranie telewizji polskiej, to byśmy wtedy mogli to ewentualnie zobaczyć, ale to było z reguły pół roku albo rok po fakcie, bo taki, taki był obieg informacji wtedy. Więc jak przyjechali do Stanów Zjednoczonych w 64 roku, ja wtedy 13 lat, bo Ameryka oszalała, bo ich nie widziała. Bo wiedzieli, że jest muzyka, wiedzieli, że jest szaleństwo. I piosenki były na pierwszych miejscach wszystkich możliwych list przebojów, a jednocześnie nikt ich nie widział poza zdjęciami. Co to w ogóle jest? Jak to się zachowuje? I oni właściwie zdemolowali cały system przeobiznesowy, bo byli pierwszym zespołem, który zagrał na stadionie. I to zresztą na sprzęcie, na którym dzisiaj to pewnie w dyskotece by ich nie było słychać. Ale ludziom nie był potrzebny dźwięk głośny, bo w zaskiem i tak zawłuszali tych widersów. W związku z tym oni wprowadzili właściwie zupełnie nową wizję świata. nagrali piosenkę I Feel Fine, Ringo pamiętam miał wtedy jakąś operację Talków i, mm -hmm. i wszyscy się troszczyli czy nie umrze e, mówimy o perkusiście e, to e, ta piosenka weszła natychmiast na listę przebojów to była sygnałem, że I Feel Fine, czuję się świetnie że Ringo przeżył a tydzień później Rolling Stones wydali dzikiego, nieokiełznanego, cudownego plusa. O nazwie Dead Red, Rooster, i w końcu się tłukli między sobą o pierwsze miejsce na listach przeboju. Więc to były, mówię, dwa światy, z którymi mieliśmy do czynienia, niezwykle fascynujące. No trochę tak jak w sporcie, gdzie jest jakiś pot i jakiś inny biegacz, ciekawe, czego pokona, czy go nie pokona. Mhm. Finał jest tego taki, że Libidus rzeczywiście poprowadzili tę rewolucję. Byli pierwszym zespołem. Pierwszymi artystami, którzy latali samolotami transkontynentalnymi, także do Indii, skąd przywieźli muzykę hinduską, nie znano nam wówczas. I wnieśli ją do, do, do, do swojej muzyki. W związku z tym właściwie ta globalna rewolucja. Się, się, no oni byli wytrychem do globalnej rewolucji kulturowej. Na pewno byli pierwsi za sprawą ogromnego talentu muzycznego, a także no, niecodziennego intelektu Czoma sense in the farm yard Since my little red rooster's been gone Zarówno w przypadku The Beatles, jak i The Rolling Stones, ich menadżerowie odegrali w ich karierze bardzo kluczową rolę. Zaczynając od wyciągnięcia muzyków zadymionych brytyjskich klubików, przez nakręcenie ich sławy i prowadzenie za rękę na wszystkich etapach działalności. Potwierdzeniem tego był upadek Beatlesów po śmierci menadżera zespołu Briana Epsteina, który zmarł po przydawkowaniu leków. Oczywiście nie był to jedyny powód rozpadu, ale dosyć znaczący. Jaką rolę odgrywają menadżerowie zespołów polskiej sceny muzycznej? Czy jest również tak samo znaczące, czy może na odwrót? Ja muszę się z Panią nie zgodzić z wielką mhm. przykrością. Bo to jest, to jest takie wyobrażenie, które z daleka, spoza świata muzyki, czy spoza świata sztuki właściwie się pojawia. Ono, ono nie ma nic wspólnego z prawdą. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że istnieją twórcy i istnieją menadżerowie. I to nie jest tak, że Picasso to on by nie był sławny, gdyby jakiś marszak go wylansował. Tak się nie dzieje. To Al Pacino jest po prostu genialnym aktorem. Marlon Brando jak zagrał na, te, na deskach teatru w tramwaju z zwanym pożądaniem, to się po prostu ludzie wywrócili na plecy. I żaden menadżer tego nie jest w stanie załatwić. Menadżer nie jest w stanie skomponować piosenki takie jak A Day in Life, czy All You Need is Love, czy Satisfaction. Po prostu to się nie dzieje.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 tymi menadżerami swoich własnych interesów. Ja tu powiem takie dwie rzeczy, bo chciałbym, żeby Pani słuchacze doznali jakiegoś oświecenia małego. Mm -hmm. Otóż jak ja wykładałem w Warszawskiej Szkole Filmowej, to zawsze młodzi ludzie dociekali, no jak zrobić karierę. Chcieli być aktorami sławnymi ja często ich pytałem, czy chodzą do kina, a oni mówili, że nie. no to zastanawiałem się, no wy chcecie być sławnymi aktorami, sami nie chodzicie do kina, chcecie, żeby inni chodzili do kina na film, gdzie wygrać, tak? No jak to jest? Czy to jest logika. I wtedy im opowiadałem historię takiego starego dziada, który właśnie po Warszawie. W tamtych czasach, w czasach mojej młodości, kiedy miałem 15, 17, 20 lat, była znana postać on chodził w takim hałacie z dziwną czapką na głowie i nosił pod pachą zawinięte w szary papier obrazy. On był malarzem. My nie widzieliśmy nigdy jego obrazów, bo to było zawsze zawinięte w ten papier. On chodził w dziwny sposób, był dryblasem no, blisko, nie wiem, blisko dwumetrowym i chodził takim krokiem, jakby był z filmu to Stowarzyszenie Dziwnych Kroków, to po prostu to naprawdę przedziwna rzecz. Mhm. Ale on gdzieś łaził i znikał, na Nowym Świecie było sporo galerii, znikał gdzieś w różnych bramach, a potem, jak widziałem, wracał już bez tych rzeczy. Czyli opchnął gdzieś obraz. Tak, tak. Zawsze tym młodym ludziom mówię, ja, tak, wy myślicie, że co? Że jak namalujecie genialny obraz w domu, to chodzą jacyś ludzie po ulicach i wołają hej, ty tam malujesz coś może, a może ktoś inny maluje? Nie. To ty musisz zapakować obraz i z nim wyjść i pokazać im I zespół The Beatles, podobnie jak Rolling Stones i wiele innych zespół brytyjski, a także amerykański, włącznie z Presleyem i z innymi tamtejszymi wielkimi wykonawcami, zaczynali od grania w klubach bo to było jedyne miejsce, gdzie mogli się pokazać i w ogóle sprawdzić, czy coś znaczą, Czyli w klubach do tańca, w dyskotekach. Myśmy jako perfekty pierwszy koncert zagrali dla siedmiu ludzi w poznańskim klubiku dla, dla 50 osób. Chodziło o to, żeby po prostu no, móc zagrać gdzieś. Ale jak grasz źle, to żebyś nie wiem, ile zagrał tych koncertów, nic się z tobą nie stanie. Natomiast jak grasz dobrze, bo sława o tobie się rozniesie wcześniej czy później. Jak Frank Zappa nagrał taką płytę Joe's Garage i to była cała płyta, złożona z jakby, jakby opera malutka opisująca historię zespołu, który powstał i zaczął właśnie grać w garażu drzewego, jednego z nich. I oni uważali, że ich pierwszy sukces, bo rzeczywiście na przestrzeni całej płyty dochodzą do tego, że grają na wielkich stadionach, ale na początku pierwszej piosence to oni śpiewają o tym, czym że, że Frank Zappa śpiewa, że gra w garażu i trzeciego dnia przyszły dwie dziewczyny pod garaż. I to już było to. I to jest prawda. W związku z tym, Bebinus grali genialnie. Brian Neffstein, jedyne co mógł zrobić, to on był właścicielem sklepu płytowego. I do niego przyszli jacyś ludzie, tam jest nawet znane nazwisko tego człowieka, który zapytał, czy ma nagranie zespołu Wibigus. Um, on w ogóle nie wiedział, o co chodzi, więc dowiedział się, że w kawę gra taki zespół. Poszedł, zobaczył i strasznie mu się spodobali. I zapytał ich, czy chcieliby, bo by został ich menadżerem, on był właścicielem sklepu, to nie był menadżer. I zaczął łazić za ich sprawami, zaczął się orientować, ponieważ sprzedawał płyty, to wiedział, że, że te płyty produkuje jakaś wytwórnia, Parlafon, Fonteca, nie wiem co tam, RCA, i łaził do tych wytwórni, oni mówili, że musi dokonać zespół nagrań, z pierwszymi nagraniami łaził, wygonili go zewsząd ale był uparty i w końcu dotarł do producenta, zresztą producenta muzyki symfonicznej, George'a Martina, który powiedział, dobra, no spożymy, możemy zrobić nagranie demo jakieś tam. I podczas tych nagrań demo wyrzucili Ringo, perkusistę, Peter Beresta, Ringo Stara i tak się właściwie ukształtował ten skład. I rozpoczęła się rzecz, którą on właściwie wymyślił od strony produkcyjnej, ale on nie załatwił im kariery. Bo już w tym czasie dochodziło do historycznych zachowań na ich koncertach w tych klubach, czy, czy, inny, czy, czy innych klubach w Londynu, czy Liverpoolu. To jest ważna rzecz. Oczywiście ich kariera się nie skończyła wraz z jego śmiercią. To jest jakiś sklewiony strzał. On jeszcze nakrali kilka innych rzeczy. Hej, ciut, między innymi największy utwór według wielu krytyków I, i, i Biały Album i wiele innych historii w 67 roku no oni w tym czasie po prostu zdecydowali że raczej nie będą grać na żywo a dalej no ich kariera była olśniewająca do, do 70 roku więc to nie jest tak Hey Jude Don't make it bad Take a sad song start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Na na z kolei Rostansu był Lee Oza. Ś mm -hmm. świetko muzykalny. i on był człowiekiem, który ich zachęcał, żeby z nimi był inny problem, o którym ludzie mało dzisiaj pamiętają, że tam spiy domoas był. Brian Jones, gitarzysta, flecista, harfista, e, grał na sitar, na, na keyboardach, multiinstrumentalista, instrumentalista bardzo niedobry człowiek, pił kobiety, pił i rozrabiał. Oni go mieli w końcu dosyć i go wyrzucili, no, tydzień później e, utonął w basenie własnym, tak, tak. a de facto został się, podtopiony przez wściekłego ogrodnika ale to on był głównym kreatorem wszystkiego Andrew Oldham namawiał, żeby Keith Richards i Jagger komponowali wspólnie i oni byli skłonni raczej grać standardy amerykańskiego rock'n'rolla czy rytmem plusa czy plusa. I, a, I tak się stało, że ich tam w końcu jakoś przekonał do tego, ale sam za nich nie komponował, nic nie był w stanie zrobić. I obydwie sławy tych zespołów y, były już w pewnym momencie tak ogromne, czyli właśnie w latach 65 6 no a one nadal, no, ci muzycy to byli chłopcy po prostu, którzy stali się nagle gwiazdami, Oni nie wiedzieli jak zarządzać swoimi interesami, bo to jest zupełnie inna dziedzina. No. Nie znam malarza, który by malował obrazy i prowadził galerię sztuki dla wszystkich malarzy. To się nie dzieje. To galerie sztuki prowadzi Wojtek Fibak, tenisista, bo on się po prostu zna na rynku obrazu, a to jest zupełnie inne zagadnienie. Tak prosto z mostu mówiąc, każdy artysta jest megalomanem. Każdy artysta jest narcyzem. I uważa, że jego dzieła są najlepsze. I właściwie on by tylko swoje wydawał. A potem ludzie nie chcą ich kupować, to on uważa, że to menadżerowie zawalili. No prawda jest jednak taka, że ludziom się nie podoba. To znaczy, że coś jest nie w I see a line of cars and they are painted black with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I. Look My heart is black I see my red door I must have it Into black Maybe then I'll fade away And not have to face the facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull Turn a deeper blue i could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. No! Oh nie wzburzy krew trochę. Mm. Ale ja jestem korespondentem od wielu lat do stacji radiowych w Ameryce, do polonijnych także. I e, kiedyś do mnie zadzwonili przyjaciele z Chicago i zadali mi pytanie, co jest, jak jest taki genialny zespół w Polsce, rewelacyjny, co to jest za zespół? I nie tutaj nazwę tego zespołu. Ja wtedy świeżo wróciłem z Ameryki i, i zauważyłem, że w Polsce jest Hej, jest Edita Bartosiewicz, jest Kasia Kowalska, mi się strasznie podobały. Podobali ci wykonawcy, ale ta nazwa była inna. Więc zadzwoniłem do dwóch dziennikarzy, zapytałem, czy wiedzą coś, co to jest za zespół. Oni powiedzieli, że nie, pierwsza słyszał, więc ja byłem tak skonsternowany. W Ameryce, w Polonii Amerykańskiej jakaś kapela robi furorę a, i podobno w Polsce jest mega sławna, a nikt w Polsce o niej nie słyszał. I dnia idąc na warszawskich Jelonkach, to jest taka dzielnica wieżowców, mnóstwo tandety i tak dalej, na bazarku zobaczyłem straganie, przed straganem kotłujący się tłum ludzi. I tam sprzedawano kasety. I zobaczyłem na jednej z kaset nazwę tego zespołu. To było top one. To był wielki dyskopolowy zespół. Wielki na owe czasy. Okazało się, że żadne media i żadna poważna hierarchia o nich nie mówiła. Oni grali na weselach w Białymstoku i w tamtych okolicach. I tam zyskali taką sławę, że ona się rozniosła na całą Polskę poza oficjalnymi mediami, poza mainstreamem i sprzedali milion kaset. Milion! To w takich nakładów płyt do tego momentu chyba tylko miał terces egzotyczny, czerwone gitary i perfekt. To tak mówię, mówię nieskromnie. A to się nie zdarzało. Otóż oni nie mieli menadżementu. Oni po prostu sami produkowali te kasety, powstały pirackie, a potem już wytwórnie, które tłoczyły ich poza oficjalnym obiegiem. Czyli znaleźli się ludzie, którzy zobaczyli towar chodliwy i zaczęli go produkować. to nam In the land of submarines So we say w ogóle człowiek bez duszy muzycznej, który po prostu handlował tym. I on o tyle zrobił źle, że biorąc ich interesy, oni o, jedni najpierw dobitą z Potelstąsi sądzili, że jak się weźmie za ich sprawy jakiś fachowiec to ich wyprowadzi na, na no po prostu na giełdę na przykład, albo coś w tym stylu. Oni się nie zdawali sprawy z tego, że on ich roluje. On rolował i wytwórnie, i, i i wszystkich właściwie po kolei. Stał się pośrednikiem jakimś takim. On nie miał żadnego wpływu na sprawy muzyczne, natomiast z Beatlesami to musiało się chyba tak źle skończyć, bez względu na jego istnienie, czy też jego absencję, bo oni osiągnęli taki poziom, że otworzyli własną twórnię EWU, no. e, otworzyli własny e, wielki sklep, e, z odzieżą zresztą też na Piccadilly w Londynie. I to wymagało normalnego, no nie wiem, sprzedawców, wystroju, jakichś tak, takich tak. rzeczy technicznych, no, rachunków płacenia na czas. A oni sądzili, że to się samo będzie kręcić, bo są sławni. Mhm. No i okazało się, że. Chwilę później zaczęło to, po wielkim szoku na starcie, zaczęło to bankrutować I, i wtedy Leon właśnie powiedział, że być może oni, oni pójdą z torbami, jakoby Beatles. I na to się odezwał Klein, ale okazało się, że ich dobijał. Dopiero po latach się sprawy wyprostowały. Przyczyną rozpadu, żeby zamknąć ten temat, mm -hmm. były rzeczy, które w zespołach zawsze mają miejsce. Zespół, kiedy startuje, to są młodzi ludzie pełni marzeń, Zdolni do wszystkich wyrzeczeń, mają 17-18 lat. Bidiosi mieli chyba 15-16, więc nie mają żadnego wspólnego celu poza sławą o jakimiś takimi rzeczami. Chciałbym mieć Ursula kiedyś. A potem się nagle okazuje, że jeden lubi stateczne życie, a drugi nie. Że jeden jest na przykład pacyfistą jak John Lennon, a drugi jest wegetarianinem, a, a, a, a, a trzeci jest, lubi medytować i, i filozofuje bardzo dużo. A czwarty pije ponad miarę i nagle się okazuje, że ciężko się dogadać. I Beavons już nagrywając ostatnie płyty, nagrywali je w taki sposób mało komfortowy. No i na przykład przychodził jeden i nagrywał gitarę i wychodził i reszty nie widział. Drugi przychodził i nagrywał bębny albo bas. Mijali się w studio. Tam już nie było więzi. To było tak wyeksploatowane środowisko, tak, tak. Przebywający ze sobą 24 na dobę przez kilka lat. Pod ogromną presją mediów, właśnie finansiery, także pod presją wydawców, pod presją swojego talentu, bo chcieli cały czas być liderami w muzyce, więc non stop wymyślali nowe rzeczy. Ta rewolucja, jaką oni wykonali w muzyce jest naprawdę nieznana. Dziś ludzie nie są w stanie powtórzyć tych rzeczy, które oni wówczas tworzyli. No i to wszystko doprowadza do zmęczenia materiału, tak jak w rodzinie, gdzie się wypala mm -hmm. małżeństwo i nagle zaczynają się kwasy o wiele co. W zespole Polis stało się kiedyś coś takiego, ja byłem też świadkiem narodzin tego zespołu, bo właśnie byłem świadkiem, jak wyjechali na cudne po Ameryce i grali w klubach dla 50 osób. I byłem na jednym z takich występów. No, i to przypomina karierę z o tyle, że ja po prostu byłem z, z kolegami w takim szoku, jaki zobaczyliśmy. Oni grali wtedy chyba najlepiej w całym swoim życiu, że następnego dnia udałem się do zaprzyjaźnionego sklepu z płytami i zapytałem, czy mają płytę tego zespołu. Bo od nich wiedziałem, bo z nimi gadałem, z nami, że, że wydali płytę w Londynie. On powiedział, że nie ma, ale jestem drugim, który zapytał tego dnia i był zaskoczony. Czyli ktoś oprócz mnie też był na tym występie i sprowadził tę płytę, a rok później to już była mega gwiazda światowego formatu, Właśnie tak się roznosi sława. Oni kiedyś zabrali takie tournée, które się nazywało Police Around the World. Po prostu krali co kilka dni na innym kontynencie. Raz w Australii, raz w Afryce, raz w Azji, raz gdzieś tam. Takiego turnieju powiedzmy, no nikt sobie na to nie pozwolił, bo to logistyka, to transport tak, tak. sprzętu, samoloty i tak dalej. Poważna sprawa. Tak, i strząsająca dosyć, bo na przykład z jakiejś tam, nie wiem, Adelaide z Australii polecili do Grecji, gdzie akurat była chota pułkowników władzy i, i pokazali sceny trochę jak z naszych protestów, czy z naszych sklepów w dniu dzisiejszym, gdzie chodzą faceci z karabinami po, po markecie, tak, żeby nie było tłumu. Więc to było takie dosyć wstrząsające i kiedy się rozpadli, to jedno z pytań jakie zadano Stingowi to, to dlaczego się rozpadli to on powiedział, a co mogliśmy więcej zrobić No mogliśmy jeszcze polecieć na księżyc do takiej ściany jakby, tak? tak, bo się wyczerpują możliwości, Biznes na pewno wyczerpali możliwości światowego show biznesu, ale już mogli tylko powielać samych siebie oczywiście mogli się rozwijać muzycznie ale to, to nie było to oni, oni robili rzeczy na wszystkich polach nowatorskie i nie wiem okładki płyt, Znaczy, oni byli pierwszym zespołem, który wydał najpierw grafikę yy, ręcznie malowaną na płycie rewolwer, potem wydali Pepper Peppers Michał Michalska, Pet. pierwsza płyta rozkładaną okładką i specjalnie pozowaną fotografią z gabinetu figur boskowych, Melning, Mohamed Ali i oni, i tak dalej, i tak dalej a następnie wydali płytę z białą okładką całą, na co nikt sobie nie, nie wpadł. Można wydać płytę z niezadrukowaną okładką, czystą i łza. To dopiero Pris potem skopiono, skopiował robiąc czarny, czyli też podobną rzeczą. Oni po prostu nawet na tym polu byli nie do przebicia. Byli pierwszymi, którzy nagrali w filmy jakieś obłędne ze sobą. I pod tym względem na tych wszystkich polach właściwie mogli tylko jeszcze no, zrobili słuszną rzecz. No, rzeczywiście John Lennon został aktywistą światowego pokoju, tak? ściganym przez FBI w Nowym Jorku. On się temu oddał, a rzeczywiście George Harrison oddał się o... o nie wiem, no, zagrał jeden z pierwszych wielkich koncertów beneficów charytatywnych, na rzecz Bangladeszu. Pokazał się, że, że sławę i bogactwo można wykorzystać do niesienia dobrych uczynków. Zagrał ten wielki koncert dla, dla Bangladeszu. No Paul McCartney chciał skomponować symfonię, którą będą grały filharmonie, więc no doszli już do, do jakichś takich sytuacji krańcowych. Nie ma co dalej zrobić z tym wszystkim, zwłaszcza, że zaczęli być w wieku, w którym zaczęły napierać nowe, nowa generacja muzyku, bo tak jest zawsze że ktoś, kto jest obłędny zaczyna mieć 40 lat i w tym momencie rodzi się Ariana Grande która ma 17 mm. i ona fascynuje 17-latków, bo ona ich, w tym wieku o ich sprawach śpiewa identycznie wygląda, przecież tak, tak. oni nie będą się, ci 40-letni, zaczynają stroić jak 17-latkowie oni są dalej modelami do swojego pokolenia mm. i, i, i, i mitem, więc to musiało się tak skończyć i to, te kariery się zawsze tak kończą i tak się rozpadli Wszyscy właściwie i Pink Floyd, i Red Zeppelin. Mhm, Ach, tak. Tutaj śmierć niestety wyręczyła ludzi, ale też skończył swój żywot zespół Nirvana, gdzie, gdzie właściwie też doszli do, do, do krawędzi tego, co można zrobić A, w takiej sytuacji. Nawiązując strukturze... jeszcze do sławy tych zespołów, który zespół był sławniejszy w Polsce w czasach PRL-u? Beatlesi czy stonsi? Ja myślę, że Beatles byli sławniejsi, bo byli po prostu mitem. Natomiast, to jest trochę tak, że to właściwie coś, co zabija muzykę dzisiaj, i właściwie, ha, to jest oddzielny temat. Jest coś takiego jak magia mega gwiazdy, że jest ktoś na świecie, kogo nie możemy dotknąć, zobaczyć. To jest mm -hmm. jakiś zorro tajemniczy, to jest jakiś zawisza czarny, o którym mity krążyły w średniowieczu, że jednym uderzeniem miecza ścina dwa dęby. Ludzie nie wiedzą, jak taki ktoś wygląda, bo nie mogą go nawet zobaczyć. I jest niedostępny. I ta niedostępność powoduje zachłanność ludzi, że chcą, chcą tego kogoś zobaczyć. Więc kiedy The Beatles powiedzieli, że nie będą występować na żywo mm -hmm. i zabrali na lety po raz ostatni na dachu tego budynku swojego biurowca, to wielu ludzi po prostu rozpaczało, że już ich nigdy nie zobaczy na żywo. The Rolling Stones natomiast przyjechali do Polski w 1967 roku. Tak. No i wywołali tutaj tsunami. I od tego momentu zaczęło się prawdopodobnie Somania. Przy czym? Z rollingstonsami to jest trochę tak, że oni są hmm, bardziej dla smakoszy. No tak to nazwijmy. Mm. To jest bardziej wyrafinowane. Ludzie znają, owszem, znają ich twarze, bo one są niezwykle Fotogeniczne to są po prostu upiory chodzące. Na dodatek znają niektóre z ich utworów, bo są proste, plemienne, jak Satisfaction, riff do gitary, gitarowy, ale nie znają ich piosenek zbyt wielu, bo to nie jest zespół, który produkował przeboje do nocania na prywatkach czy na imprezach. To jest zespół plemienny do tańca, właśnie dzikiego. I ich. Legenda właściwie zaczęła się w momencie, kiedy Beatles, taka legenda, legenda, zaczęła się kiedy Bitus Beatles przestali grać, a oni na przekór wszystkim prawom natury istnieją już 60 lat i się nie rozpadają, choć tam zmiany w składzie jakieś były, ale jednak istnieją i nadal tworzą i nie zamierzają się poddać, już podchodząc pod 80. I myślę, że to czyni z nich no takich faraonów muzyki trochę takich tak. ten Hamonów, czyli w ogóle ludzi nieśmiertelnych. Ja nie wiem, co to będzie, a który z nich odejdzie. No właśnie, to jest, też się zastanawiałam nad tym ostatnio. To będzie chyba koniec świata po prostu. No tak, no zwłaszcza, ja, ja pamiętam, oni, oni są zresztą bardzo, to są bardzo ciekawi ludzie. Filozoficznie naprawdę bardzo potężni. To w Beatlesach była wielka kreatywność, na, na polu sztuki, natomiast jeśli chodzi o stąsów, to oni właśnie zobaczyli, oni mieli moment, że się ścigali z bitelsami na pomysłowość i szło im bardzo dobrze. Po Cię pierwszym, Beatles Sufoli nagrali taką płytę beggers' Banket, czyli bankiet żebraku, gdzie z kolei na okładce po raz pierwszy zamieścili zdjęcie pod taką trójwymiarową folią zębatą. Oni, może tak się ruszało płytą, to oni jedli na, na fotografii, Poruszały się ich ręce mhm. i, i kanapki czy tam jakieś żarcie wsuwały do ust. I na tej płycie oni zagrali taki cudowny utwór, na przykład Backstreet Girl, walczyk francuski z akordowanym. Don't want you to be down, don't want to tell you no lie, just want you to be around. Please come right up to my ears. You will be able to hear what I say. just you be my backstreet girl Please don't be part of my life Please keep yourself to yourself Please don't you bother my wife That way you won't get no hell. Don't try to ride on my horse. You're rather common, of course, anyway. Don't want you out in my world. Just you in my backstreet, girl. Right. Please take the favors I grant Courtsy and look not your love just for me Don't want you part of my world Just you be my backstreet girl To była odpowiedź na Beatlesów piosenki typu Girl i Michelle, które były pięknymi balladami. No to oni nagrali Lady Jane, cudowne utwory mieli. I oni byli bardzo zdolni i mogli zrobić mnóstwo. Oni skomponowali genialnych piosenek, całą masę, ale stali się sławni dzięki temu plemiennemu graniu o takim waleniu w właściwie. I, I oparte to wszystko na monotonnych riffach, na krzykach, jakichś takich zawołaniach stadionowych. Polska kultura i polska mentalność nie sprzyja takim zespołom jak Drone My wolimy, jak ktoś śpiewki wali. I tu Beatles byli na pewno bliżej. Więc pod tym względem muzyka Beatlesu była o wiele bardziej popularna. I też ten nim, ta aura niedostępności Beatlesów so, czyniła z nich wielki, wielki, mit. Yy, natomiast jeśli chodzi o Stosów, ich przyjazd do Polski, jeden, drugi, trzeci, bo przecież byli tu chyba trzy razy już do tej pory, za każdym razem zniecał poważny kurs. ostatnio to już raczej jest taki kurs właśnie, czy jeszcze czy, czy dotrwają do końca koncertu. Czy, czy, nie wiem, któryś nie spadnie ze sceny. I, no miałam okazję zabi. być na tym koncercie w Warszawie i faktycznie.. Yy... Jednak dali piękny koncert, ale m, patrząc na nich takie obawy się budziły. czy, czy Jak długo to jeszcze potrwa? No, zwłaszcza, że oni żyją na krawędzi. Chociaż prowadzą się teraz lepiej. Bo tam był taki moment, że oni pokonywali bariery zła. Czyli w tym wyścigu zbrojeń z, z Bihus, gdzie widersi kulturowo się rozwijali. Oni się rozwijali w takim penetrowaniu nie wiem, świata wodu, yy, Czyli moja skrótko no, kiedy Keith Richard zażartował, że wciągnął nosem zamiast kokainy prochy swojego ojca i całkiem nieźle kręciły, to to najwięcej mówi o, o ich poczuciu humoru, ale też o takim właśnie, no niestety dosyć ryzykownym sposobie życia. John w wieku, nie wiem, 65 czy 70 lat postanowił wejść na jakąś palmę na Karaibach, spadł sobie złamał tam nogę i w ogóle podejrzewano, że że kipnie, a to się okazuje, że nie. Oni zrobili taką rzecz kiedyś, ponieważ to gdzieś w 85 czy 86 roku, wydali taką płytę, właściwie to wtedy były kasety VHS, czyli wideo Rolling Stones pierwsze 25 lat. I wszyscy się śmiali, że wtedy już wszystkie zespoły właściwie umierały, te wszystkie swali z lat 60. Już nic nie istniało, tylko oni istnieli. A oni na przekór wszystkiemu nadali tytuł pierwsze 25 lat. I ludzie sądzili, że no dobra, to, to pewnie za chwilę się skończy. A oni teraz wydają pierwsze 50 lat I, i co? I nie widać końca. Ciekawostkę powiem, bo to mi chodzi po głowie. Zadał podczas takiego też wideo, gdzie, gdzie rozmawiano z nimi na różne tematy, jak to się dzieje, że oni tyle trwają. I rozmawiano z perkusistą, z Charlie Watson. Tym słynnym Charlem, który Polskę odwiedzał dwa razy do roku na aukcjach koni w Janowie mm -hmm. do czasu, kiedy ta aukcja nie padła i Charlie, udzielając jakiegoś wywiadu, mówił wprost, że Rolling Stones to jest tylko kid's week. mówi, ja to tam tylko bębnie, będę, nic nie robię. A, a pyta go dziennikarz, jak to nic nie robisz. No nie no, z tym, że mam własny Big Band. Jak przyjeżdżam do domu, to organizuję Big Band 20 ludzi i wtedy dopiero gramy prawdziwą muzykę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, na to zapytano Kita Richardsa. Co on sądzi? o Charlie się, który tak kwęka, że dopiero może ze swoim Big Bandem pograć, a z wami nie. A Kit Richards tak popatrzył w kamerę w tym swoim takim głosem skrzyjał mm. <głos> powiedział ja wiem to on pewnie by nie chciał rozejść dupy dla głupich 20 milionów dolarów gdyby mu się to nie podobało <głos> no tak dobre podsumowanie no.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 you yeah. odczuwał jakiś podział wśród swoich znajomych na tych Beatlesowych lub Stonesowych? Czy może częściej słuchało się po prostu obu zespołów? Myśmy w takim kręgu byli ludzi, którzy byli rozkochani w muzyce, więc czekaliśmy albo na jedną, albo na drugą płytę każdego z nich, natychmiast z gorączką, z wypiekami. I słuchaliśmy i orgazmy przeżywaliśmy przy obydwu. Mhm. Oczywiście, że że tam się pojawiały, ale raczej takie w, w normalnej dyskusji, nie obozy, tylko powiedzmy takie zdanie, kurde, na rolling stosi, ktoś mówi, jednak a potem ktoś mówi, ty słyszałeś, no jednak i, I tak, to tak się takie przekonanie było, bo to naprawdę jest, nie, to tak jak porównać Kandinskiego z, nie wiem, z Salvadorem Dali, no nie da się powiedzieć, który malarz jest ważniejszy, w, w zależności od sytuacji, od oczekiwań, Każde takie zjawisko po prostu no, buduje, no, tworzy, tworzy chęć słuchania muzyki. W naszym przypadku tego nie było, ale też myślę, że jest jedna bardzo ważna rzecz, cecha czasów. Wtedy dopiero tworzyła się popkultura, hmm, taka szmirowata jej wersja handlowa, suflatkowanie, bo suflatkowanie sprzyja handlowi po prostu. Czy ktoś jest hipisem, czy jest punkiem? Od razu wiemy, jakie suchy nosi. I to jest na, na dzień dobry definicja, która umożliwia sprofilowanie rynku. W przypadku tamtych czasów tego sprofilowania nie było. To, to się mówi do dziś muzyka lat 60. Na liście przebojów w latach 60 były piosenki broadwayowskie, były The Rolling Stones, były The Beatles, były. Byli... The Trox, to już najbardziej prymitywny zespół, ze swoim utworem Wild Thing i Walker Brothers, którzy odpowiednikiem byli dzisiejszych czy późniejszych trzech tenorów. Myśmy słuchali wszystkiego i nie było wojny między tymi yy, różnymi gatunkami. Ja dopiero potem <klujna> zorientowałem się, że oczywiście jest wojna kulturowa między, nie wiem, Mocami, a rokerzami, mm -hmm. czyli jedni na skuterach, a drudzy na motocyklach, jedni elegant wnisie, y a drudzy, prawda, czarne skóry. Ale to, to taka definicja właśnie, żeby stworzyć jakąś przynależność do grupy. Po latach dopiero, za czym to nazywasz, to jest heavy metal. A to jest trash metal. Mhm. Trash metal to, to jest zupełnie inna świątynia i tu wstępu heavy metalowcy nie mają. A to jest z kolei new metal i to jest pop, który udaje metal. I tak dalej, i tak dalej. To są, zaczęły się wojny. No i one są moim zdaniem, to jest decyzja wytwórni fonograficznej, które, które na przykład w przypadku eksplozji muzyki Grunge doprowadziły do pewnej paranoi. Bo, bo kiedy się okazało, że, że Nirvana odniosła sukces wielki, a potem Pearl Jam, to do Seattle, gdzie ta, ten Nord się urodził, przyjechało ze 100 czy 200 łowców głów. Właściwie wydali tysiąc płyt wszystkich nawet najgorszych zespołów, jakie tam istniały, pisząc na okładkach tych płyt Grunge, gracz, gracz, mm. robiąc z tego jakiś symbol religijny, który miał opchnąć te zespoły łatwiej, bo one były jak grancz to prawie jak Nirvana, prawda? No niestety tak nie było. W związku z tym yy, takie... I, I wtedy ludzkość oczywiście zaczęła mówić, no tak, gracz, teraz tylko gracz, cała reszta się nie nadaje. I to rozpoczęło taką demolkę w świecie muzyki, że, że jest podział i on zaskutkował bardzo śmiertelną chorobą. Mianowicie jedni udają drugich. Czyli jak powstał właśnie, nie wiem, nurt new metalowy, to wszyscy zaczęli grać new metal. Nie ma oryginalności. W tamtych czasach The Rolling Stones i The Beatles to były dwa odrębne wszechświaty. To zupełnie dwa różne gatunki muzyki. Jak jeszcze dodam do tego, że w tym samym czasie grasował mój ukochany zespół The Animals, czyli mm -hmm. ci od Domu Schodzącego Słońca, genialnego utworu, który później Joe Cocker rozpopularyzował, Don't Let Me Be Misunderstood czy It's My Life to obłędny zespół z obłędnym wokalistą Rickiem Bardonem to zupełnie inna formuła czy Jerry and the Pacemakers śpiewający czy Trenolos ślicznie na głosy albo Beach Boys amerykański geniusz z Brianem Wilsonem człowiekiem XXI wieku jeśli chodzi o muzykę którego beatersi się bali to, to po latach oni mówią McCartney do dziś mówi, że to był jedyny muzyk, którego oni po prostu trwogą przejmowali bo on był w stanie skomponować Good Vibrations i pracował nad operą, ale po prostu miał schizofrenię i zwariował, więc, mm -hmm. więc nie dokonał tego dzieła. To tak jako ciekawostka będzie pani prowadziła audycję, może pani sięgnąć po utwór God Only Knows, czyli Bóg tylko wie, Briana Wilsona i zespołu Beach Boys, który Paul McCartney uważa za największą kompozycję wszechczasów. Mm -hmm. No to to mówimy o takich czasach, a równocześnie z nimi grasował na świecie Bob Dylan który był po prostu na pierwszych miejscach list przebojów. I Jimi Hendrix, i Jenny Joplin, tak, tak. i zespół The Doors, każdy z nich inny. No to ja mam dramat, ponieważ wchodzę na strony internetowe Billboardu, regularnie raz w tygodniu tam jestem, obserwuję, co się dzieje na rynku amerykańskim i jak wchodzę na listę przebojów, która mówi, że to są, no bo oni mają gatunkami podzielone, country, music, jazz itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jak wchodzę na tą, która mówi o roku, to mi po prostu pończochał. To jest po prostu dramat. Tam nie ma w ogóle po pierwsze muzyki rockowej, to jest jakiś pop, ale to nieważne. Tam jest 20 jednakowych piosenek 20 różnych wykonawców. Wszyscy grają tak samo, bo chcą się sprzedać. Jak ktoś, kto się sprzedał grając taką muzykę. Czyli jedni kalkują drugich, jadąc po prostu, na no jeszcze taka muzyka jest do tego dołączana teraz w wszystkich reklamach telewizyjnych i właściwie jest koniec muzyki, koniec kreatywności. To jest bardzo trudny moment dla muzyki. Ja uważam, że to się odrodzi, bo przyjdzie nowe pokolenie, które będzie znudzone czymś, co do tej pory istnieje i zacznie tworzyć mm. na nowo jakąś fajną rzecz, ale są biznes niestety trochę przypomina mi supermarkety, czyli ja tylko to. kilka marek tam funkcjonuje i trzyma za mordę wszystko. Jak ja bym wymyślił jakiegoś batona, to przecież nie wygram ze Snickersem ani z Marsem, bo, bo, bo taka już jest ustawa, czy z McDonald'sem się nie wygra, o na tym mm -hmm. zasadzie. Także tak to wygląda, ale. No więc miałem szczęście, zaszczyt, wielką przyjemność i rozkosz żyć w świecie, w którym muzyka się rodziła i trochę odchodziła, ale, ale ten rozkwit jest nie do zapomnienia. No zgadzam się z Panem, też mam właśnie podobne takie wnioski, tak powiem od siebie, że na przykład ostatnio weszłam na Spotify, korzystam z tego i Spotify pod koniec roku zawsze robi takie rankingi, najczęściej odsłuchiwane piosenki na przykład i weszłam sobie na to i się załamałam, to znaczy ja wiem, że nowe pokolenie, nowa muzyka, ale po prostu przykro mi się zrobiło faktycznie że takie, a nie inne piosenki się tam znalazły i wszystkie w zasadzie na jedno kopyto, że tak powiem. Dlatego ja mam taką ideę przywracać gdzieś tam tematy takie sprzed no, tam kilkudziesięciu lat powiedzmy muzyczne, żeby może kogoś zainspirować do powrotu do tej muzyki. No bo jednak no, szkoda, że ta muzyka taka dzisiejsza mam wrażenie wypchnęła Tą sprzed kilkudziesięciu lat, a tamta była no, wiele bardziej wartościowa i była po prostu piękniejsza, prawda, jeśli chodzi o kompozycję i w ogóle całokształt. kształt. To jest ten sam przykład, co musiałem mieć, co mówię o Czy Może pani stworzyć, nie wiem, jak wspaniałe danie, restaurację, ona i tak przegra z McDonaldsem. No presja, właśnie, właśnie. presja szybkiego dania, o którym wszyscy wiedzą, jak smakuje jest o wiele, no, o wiele większa i w dzisiejszej muzyce kompozycje takie jak hmm, Błękitna Rapsodia czy Summertime Gershwina, do których można porównać Yesterday Paula McCartneya, czyli utwór grany z koktetem smyczkowym wyłącznie z gitarą bez, bez, bez zespołu właściwie The Beatles. Chodzi o to, że to jest utwór, którego linia melodyczna Trwa około minuty samej zwrotki, nie powtarzając ani jednej nuty. To to jest długi werset. Tymczasem dziś ludzie komponują z krawkami ta ta O, to jest piosenka dzisiaj na jednej nucie do zaśpiewania. Nie ma kompozytorów, są producenci. Tak, tak. I to już jest śmierć dla muzyki, bo producent to jest zupełnie inna funkcja, ale oni zaczęli żabić. I Niestety, brak talentu, nadrabiają brzmieniem, ale muzyki nie ma. No Miejmy nadzieję, że będzie, tak jak Pan y, powiedział, że jednak się znudzą w końcu y, ludzie, nastanie jakieś nowe pokolenie i być może zaczną tworzyć coś pięknego znowu. Powie Pani na koniec jedną rzecz. Tak. Moje pokolenie strasznie narzekało przez ostatnie kilka lat, zwłaszcza ostatnich sześć lat, z powodu społeczno-politycznych, mm -hmm. że u władzy jest ktoś, kto się nam nie podoba i dlaczego młodzi ludzie się nie poderwali do walki. Mm -hmm. To było przez pięć lat słyszane i rzeczywiście całe pokolenie, które ma dziś 30-35 lat, ono odpuściło. Pojedynek powiedzmy, platformy z PiSem. Odpuściło, to nie była ich wojna, oni z tym nie chcieli mieć nic wspólnego. Ale nadeszło nowe pokolenie w tej chwili, 17, 18 lat, i ono powiedziało dosyć. I to się stanie w muzyce. Now this next song is As long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it And God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Well, life will still go on, believe me The world could show nothing to a good word. God only knows what I'd be without. God only what knows I'd I'd what I'd be, be without. without. God only knows what, what I'd be without. Dziękuję panie Zbigniewie za piękny wywiad. Powiedział nam pan wiele bardzo ciekawych i wartościowych rzeczy, które na pewno zostaną w naszych głowach. Dziękuję również słuchaczom za wspólne dwie godziny. Przyznam szczerze, że temat Stonsów i Beatlesów miał być tematem jednogodzinnym. Rozwinął się on jednak tak mocno, że za tydzień nastąpi jego kontynuacja. Zapraszam zatem na część drugą w przyszły wtorek tam, gdzie zawsze. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.